Autopromocja. Minęła siódma. Wojka, jesteś na miejscu. This is Gregory Porter. Program przygotowała Monika Kopcik. Za realizację odpowiada Magdalena Wojtulanisa za muzykę Andrzej Zieliński. Ja tylko sobie siedzę przed mikrofonem. Roch Sieciński, zapraszam do dziewiątej. Poranek dwójki. Jest piątek, to już 107 dzień roku, ale jak zawsze o siódmej zapraszamy na pierwsze wydanie wiadomości kulturalnych. Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wałg, posłuchajmy. Dzień dobry Państwu. W Gdańsku debatą o poezji w czasach drżenia i wykładem mistrzowskim Marii Peszek rozpoczął się wczoraj Festiwal Europejski Poeta Wolności. Poeci dzisiaj są niezbędnie potrzebni I ja, Maria Peszek, wierzę, że poezja jest takim rezerwuarem czystego piękna i takim też rezerwuarem wolnościowym, że mamy taki obowiązek jako poeci poszerzać rzeczywistość i poszerzać tę przestrzeń wolności i dzięki temu możemy być po pierwsze społecznie użyteczni, ale też możemy sprawiać, że społeczeństwa nasze demokratyczne będą zdrowe. I będą miały siłę, żeby się opierać niebezpieczeństwom, nawet tak potężnym jak totalitaryzmy, które wcale nie są tak odległe. Wszystkie wydarzenia, wśród których są między innymi warsztaty, spotkanie z tłumaczami nominowanych książek i debata o twórczości wobec sztucznej inteligencji spaja hasło miejsca styku. Skąd się wzięło wyjaśnia współkuratorka festiwalu obok Małgorzaty Lebdy Magdalena Kicińska. Chcemy właśnie szukać miejsc, w których stykają się na przykład różne wrażliwości, różne doświadczenia, różne języki poetyckie, ale badać też te miejsca i zadawać czasami trudne pytania jak o to, gdzie nie styka, gdzie się nie spotykamy, gdzie coś nie działa i dlaczego nie działa. Gala wręczenia Gdańskiej Nagrody Europejskiej Poeta Wolności odbędzie się dziś o 20 w Teatrze Wybrzeże. Po 400 latach Zamek Królewski w Warszawie powraca do tradycji jednego z najlepszych teatrów w Europie, Opery Dworskiej Władysława IV. Dostępna od dziś wystawa Wielka Gra Opera Władysława IV opowiada o tym, jak ambitny król zamienił dwór w centrum porywających widowisk i jak sztuka stała się potężnym narzędziem władzy. Ekspozycja obejmuje przykłady malarstwa i grafiki, a także historyczne instrumenty muzyczne oraz dokumenty i Drugi z epoki. Ważny punkt w przestrzeni wystawy stanowi interaktywna scena teatralna, podkreśla kurator Jacek Żukowski. Wchodzimy w świat widowni i sceny. Rekonstruujemy scenę z jej bogactwem scenograficznym. Pokazujemy jakby za scenie sferę garderoby, sferę właśnie złożonej scenotechniki. Ta wymaga pewnego doświadczenia, to znaczy nie chodzi o tylko o angażowanie do oglądania, także do uczestnictwa. I dlatego staramy się pogodzić tą narrację historyczną zgodną ze starej nauki z nowoczesnymi formami angażującymi widza w ów świat. Wystawę Wielka Gra Opera Władysława IV będzie można oglądać do 19 lipca. Z Warszawy przenosimy się do Poznania, gdzie w Centrum Kultury Zamek odbyła się kolejna odsłona literackiego cyklu Zamek Czyta. Tym razem rozmawialiśmy z Maciejem Falkowskim o jego książce Nasi Niemcy, mówi Anna Gruszka. Dość przewrotny tytuł pokazujący dziedzictwo poniemieckie i poniemieckość, tak jest duże słowo w naszej kulturze, przestrzeni historycznej, społecznej i dziedzictwo Niemców nie tylko kojarzone z tymi najbardziej charakterystycznymi obszarami jak Górny Śląsk, Prusy czy Dolny Śląsk. Autor zbiera historię Niemców, osób identyfikujących się jako Niemcy w okresie II wojny światowej, również z innych terenów Polski, mniej kojarzonych z niemieckością jak pozostałości po osadnikach holenderskich wzdłuż Wisły. Spotkanie w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu prowadziła Małgorzata Praczyk. Holendrzy rozpoczynają liczenie pszczół w swoich ogrodach. Chcą się w ten sposób dowiedzieć, co dzieje się z populacją tych owadów. Badania będą prowadzone przez 5 lat. W zeszłym roku doliczono się 77 tysięcy pszczół. Akcję organizuje Instytut Badawczy Naturalis oraz organizacje zajmujące się ochroną przyrody. W ogrodach coraz częściej słychać bzyczenie pszczół. W Holandii występuje 360 gatunków tych owadów. Specjalny formularz i poradnik pomagają w ich liczeniu. Zawierają opisy i zdjęcia pszczół, trzmieli i bzygów. W akcji może wziąć udział każdy. Wystarczy w ogrodzie liczyć je przez pół godziny, a zebrane dane wpisać na specjalnej stronie internetowej tłumaczy w filmie instruktażowym Vincent Kalkman, ekspert z Naturalis. Dzięki tym informacjom specjaliści mogą określić trendy w populacjach pszczół, w których w regionach występuje ich więcej i jaki wpływ mają na nie miasto czy wieś. To ważne, bo im więcej o pszczołach wiemy, tym lepiej możemy im pomóc, mówią specjaliści. Ich ochrona jest koniecznością, bo 80% upraw jadalnych i prawie 90% roślin dziko rosnących jest zapylanych przez pszczoły i inne owady. Tymczasem ponad połowa gatunków jest zagrożona. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia, Katarzyna Van Rojen. Ta korespondencja zamyka pierwsze dziś wydanie Wiadomości Kulturalnych, kolejne o dziewiątej, a więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl Pogoda Biometr korzystny prawie w całej Polsce. Na mapach wszystko na zielono poza ścianą wschodnią. Na czerwono świeci się wschód odsuwałk przez Białystok, Lublin po Rzeszów, ale biometr nie powinien nam mówić jakie mamy mieć samopoczucie. Nie dajmy się temu. Teraz o poranku. Najbardziej rzeźko w Bydgoszczy i Trójmieście, zaledwie 4 stopnie Celsjusza, 5 w Warszawie i Białymstoku, 6 w Szczecinie, 7 w Poznaniu i Łodzi. W Krakowie, ale też w Lublinie i Olsztynie 8, a najcieplej, bo 9 stopni o poranku we Wrocławiu i Zielonej Górze. Rafał Blechacz i Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, pod batutą Tomasa Netopila, czyli mistrzowskie wykonania dzieł Mozarta, Beethovena i Bramsa. 17 kwietnia, godzina 19, Aula Uniwersytecka w Poznaniu. Patronem koncertu jest program II Polskiego Radia. Mecenasem Filharmonii Poznańskiej jest N.A.S.A. Sponsorzy PKO Bank Polski, Strabag. Wielowymiarowość, wielozmysłowość i synteza sztuk podczas muzyka polonika nowa. Zapraszamy od 14 do 17 maja do NFM. Pod hasłem Festiwalu Zmysły skrywają się instalacje audio-video, spektakl oraz utwory polskich kompozytorów współczesnych, które wykonają m.in. Orkiestra Muzyki Nowej, Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensemble i NFM Filharmonia Wrocławska. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Bilety dostępne są w kasie NFM i na www.nfmwroclaw.pl Reklama nie wiem, czy państwo wiedzą, ale dziś, 17 kwietnia, imieniny obchodzą Jakub, Józef, Katarzyna, Klara, Robert i Stefan. A skoro wśród solenizantów jest i Jakub... I Józef. To Jakub Józef Orliński świętuje dziś podwójne imieniny. Tak się składa, że naszą płytą tygodnia jest album If Music, zawierający m.in. utwory Jerzego Fryderyka Händla w interpretacji Jakuba Józefa Orlińskiego i towarzyszącego mu przy fortepianie Michała Biela. Mówię m.in., bo na tym krążku znajdą Państwo nie tylko Händla, dziś jednak posłuchamy... Właśnie jednej z jego ari. Poranek dwojki małpa Pod tym adresem czekamy na maile w sprawie płyty tygodnia i płyty dodatkowej. Ta druga to też propozycja wokalna, a na niej głosy Marii Sadowskiej, Anny Serafińskiej i Janusza Szeroma. Życzymy powodzenia. Poranek dwojki małpa ta tygodnia za nami. My składamy oczywiście życzenia imieninowe Jakubowi Józefowi Orlińskiemu i czekamy na Państwa maile. To przedostatnia okazja na zdobycie aktualnego egzemplarza albumu wyróżnionego w tym tygodniu. Ja mogę zdradzić, że od poniedziałku będzie na Państwa czekać inna pozycja zarejestrowana przez polskich muzyków, tym razem jednak z utworami też polskiego kompozytora. No, Ale już więcej zdradzić nie mogę, choćbym chciał. Wracamy do jazzu. Tears can burn one's heart But that's the thing that I found out Too late, I guess, cause I'm in a mess My faith has gone, why lead me on this way? I thought there'd be no price on love But I had to pay If I could perform a miracle I'd revive your thoughts of me Yet I know that it's hopeless You can never really care That's why I despair I'll go along hoping someday you. Yeah. My heart dear, forever bird. 16 minut po siódmej to już najwyższy czas na gazety. A w naszym studiu pojawiła się Magda Mikołajczuk. Witaj. Dzień dobry. Zwykle w poniedziałki, tym razem w piątek, choć była też środa. E, tak, dobrze. Co jest tak. lepsze? piątki czy poniedziałki? E, proszę o następne pytanie. Przegląd prasy To na myślę przygotowałam odpowiedź W nie dwójce nie... każdy dzień tygodnia A zwłaszcza o poranku jest wspaniały Pięknie jakże szczerze to zabrzmiało, ale piątki są ciekawsze, jeśli chodzi o prasę, bo jest tej prasy więcej, tak, są dodatki weekendowe. A, ale mnóstwo jest tych dodatków i trudno y, wybrać. Człowiek chciałby wszystkim Państwu opowiedzieć, ale y, opowiem o, o, o kilku sprawach. W Rzeczpospolitej, y, w dziale Gość Rzeczpospolitej rozmowa z reżyserem Mike, Markiem Weisem, który zapowiada, że premierą Falstaffa w Operze Narodowej i po zrealizowaniu 150 instynizacji, de, definitywnie żegna się ze sceną. Jacek Marczyński pyta. Zapowiada pan, że reżyserowany przez pana Falstaff Verdiego nie będzie komedią. To prawda, odpowiada Marek Weiss. Falstaff tylko z pozoru jest zabawnym utworem nawiązującym do postaci żołnierza samochwały znanej już w literaturze starożytnego Rzymu. I Szekspir coś takiego wykombinował, ale wciągnęła go autentyczna historia. Bo szekspirowski Falstaff miał ponoć rzeczywiste pierwowzory. A przede wszystkim klimat życia w jego sztukach jest pełen walk, mordów, intryg, gwałtów, co zaważyło i na tej postaci. Jest to więc stary żołnierz, który wychował syna, Króla Henryka IV nosił go na rękach i uczył wszystkiego miłości, walki, zabijania. Ale po śmierci ojca jego ukochany Henryczek zostaje kolejnym monarchą i Falstaff, który był przekonany, że nareszcie użyje życia, został brutalnie odrzucony. No i pytanie, dlaczego Marek Weiss nie komediowo chce tego Falstaffa przedstawić. Jacek Marczyński mówi tak. Akcja operowego Falstaffa opiera się na intrydze do gruntu komediowej, a Verdi sam dobrze się bawił komponując. Ale muzyka, odpowiada Marek Weiss. Jak on napisał, wcale nie jest wesoła, jest skomplikowana i jeśli dobrze się wsłuchać, są w niej nuty ponure, słychać głos śmierci. Monolog Forda jest rodem z wielkiej opery dramatycznej, muzyka momentami podkreśla tu grozę i będzie znaczącym zakończeniem pierwszej części przedstawienia. A potem czekanie na północ w lesie pod dębem w finale jest odliczaniem końcowych chwil falstafa, który umrze. Zapewne, gdyby ten spektakl reżyserował Wesoły Młodzieniaszek, byłoby inaczej. Ja robię tak, jak czuję, jak postrzegam świat, jak widzę, co dzieje się z ludźmi. Dostrzegam apokalipsę, która wisi nad nami. Bardzo ciekawa rozmowa z Markiem Weissem w Rzeczpospolitej. A w tygodniku Wolna Sobota, czyli magazynie Gazety Wyborczej o żywocie Briana, o słynnym filmie, który, który po pół wieku światowej premierze wraca na ekrany polskich kin. To Najbardziej. trochę późno po Wielkanocy. <głosy> tak, ale Monty Python chyba dobry o każdej porze, Pewnie. prawda, roku. Dawid Droszcz pisze tak. Studiowali Biblię i doszli do wniosku, że Jezus nie jest dobrym przedmiotem żartu. Eric Eidel stwierdził, że to co mówi nie nadaje się do wyśmiania, a Terry Jones dodawał, że był, tu cytat, cholernie dobrym facetem, nie tak zabawnym jak Margaret Thatcher. Skupili się więc na jego wyznawcach, bezrefleksyjnie podążających za wyobrażonym Mesjaszem i wierzących w każde wypowiedziane przez niego słowo. I wymyślili Briana, nieporadnego mamin synka, którego los przypadkiem splata się z życiem Chrystusa. Rodzą się tej samej nocy. Kogo dziś oburzy dzieło legendarnej grupy Monty Python? No właśnie. E, to już 50 lat? 50 premier? lat, tak, tak. Na pewno I kogoś jeszcze oboży. Na pewno. To może e, e, przeskakuje na koniec tego e, artykułu. Dziś żywot Briana nie szokuje już tak jak kiedyś. Granice wolności słowa wyraźnie się przesunęły. Film bywa jednak problematyczny z innych powodów związanych ze zmianami kulturowymi dotyczącymi płci, rasy i tożsamości. Przykładem jest scena, w której rewolucjonista Stan oznajmia, że chce zostać kobietą i rodzić dziecko dzieci, prosząc, by nazywano go Lorettą. W zamyśle Pajtonów była to satyra na ich zdaniem radykalne postulaty feministyczne. Dziś scena ta może być interpretowana w kontekście współczesnej debaty o tożsamości płciowej i prawach osób transpłciowych. Ale tu są kapitalnie opisane sceny, które znamy z filmu. Ehm, przypomnienie o co chodzi w tym filmie i e, dlaczego to jest zabawne. No na przykład, pierwsza scena Żywotu Briana ukazuje trzech króli, którzy przynoszą dary nie temu dziecku, co trzeba. Matka Bryana grana koncertowo przez Terego Jonesa odgania, tu cytat, pijanych przybyszy ze wschodu, lecz łagodniej, gdy dostrzega dary w ich rękach. Mędrcy po chwili się reflektują, odbierają złoto, mirę i kadzidło, by wręczyć je właściwemu Mesjaszowi szlochającemu w sąsiedniej stajence. Yy, duży artykuł o żywocie Bryana, słynnym filmie yy, Monty Pythona, dlaczego wtedy się podobał w latach 70. dlaczego były protesty przeciwko temu filmowi, no i jak będzie odebrany teraz. To jest jeden z moich ulubionych filmów, więc na pewno na dużym ekranie będę to oglądać, bo to jednak zupełnie inna inna jakość, prawda? To może być Zapewne... ciekawe doznanie, tak. No, jakby ludzie w moim roczniku nigdy nie mieli okazji na dużym ekranie. No to, to zachęcam, to musisz, koniecznie. Zgodnie z zasadą Mamonia, że jak coś się lubi, to się lubi zobaczyć to jeszcze raz. Tak, owszem. I jeszcze niecodzienna Gazeta Polska, czyli wydanie weekendowe Gazety Polskiej w związku z raportem o czytelnictwie. Krzysztof Wołoćko pisze raporty dotyczące czytelnictwa służą nierzadko jako argumenty w konfliktach dotyczących statusu społecznego i ideowo-politycznej tożsamości. Tegoroczny dokument dotyczący 2025 roku, sygnowany przez Bibliotekę Narodową, nie budzi większych kontrowersji. Pewnie dlatego, że jak podkreślają autorzy, bada, wskazuje na małą czytelniczą stabilizację. Znamienne, że w czytelniczym top 10 w 2025 roku znalazł się Orwell. Warto też zapytać, czy żyjemy w świecie po piśmie. O tym pisze Krzysztof Wołoczko i pisze, i cytuję Łukasza Kucharczyka Adiunkta w Katedrze Literatury XX wieku na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, który podkreśla, że dzisiaj mamy do czynienia z wyraźną komercjalizacją i formatowaniem treści, że książki powstają jako element większych uniwersów, są projektowane pod adaptacje filmowe, a rynek premiuje powtarzalne schematy. I nie widzę w tym nic złego, mówi literaturoznawca, że ktoś grający w grę, rozgrywającą się w uniwersum Wiedźmina, następnie sięgnie po cykl pióra Andrzeja Sapkowskiego. Wręcz przeciwnie, entuzjazmuje się y, badacz. No i konkluzja tego y, artykułu Krzysztofa Wołoczki jest taka, że jeszcze nie jesteśmy w świecie po piśmie. Pamiętajmy, że przecież gra, film czy serial właśnie od tego pisma się zaczynają. To ciekawe, że y, media zajmujące się jednak treściami pisanymi mówią, czy też piszą o raporcie Biblioteki Narodowej dziś, a my jako radio mówiliśmy o tym ponad tydzień temu. Ale, no, ale wiesz, dobrze, to jest że w temat, ogóle się... nie, ja myślę, że temat czytelnictwa, yy, w momencie kiedy mamy informację, że nie spada to czytelnictwo, to kołubiony, nie, właśnie jest kołbiony, i będzie jeszcze przez kolejne mies miesiące a. będziemy wracać, bo kiedy był raport z zeszłego roku, kiedy się okazało, że jednak jest wz wzrost, wzrost, że panowie zaczęli czytać tak. bardziej, między innymi dlatego, że biblioteki zaczęły być otwarte, także w soboty. To jest niesłychanie ważny, ważna, ważny postęp organizacyjny. No to naprawdę wszyscy hura, hura, cieszyliśmy się przez dobrych parę miesięcy, więc ja się wcale nie dziwię, że gazety do tego wracają, ale oczywiście radio jest szybsze. Czyli to wyjątek od reguły, że bad news is good news. Nie y zawsze tak. musimy informować o tym, co złe. Magda Mikołajczuk, bardzo dziękuję. dziękuję. I do usłyszenia po ósmej, kilka minut. było Po ósmej. Wspiewają tylko chóry z Chicago, czy jak mówią niektórzy Chicago. Ricky dillard Band, solistką Kirisma Evans z Dallas w Teksasie, a na scenie także, co ciekawe, Ron Carter. Ale my pędzimy dalej, bo już siódma you know? well, trzydzieści. Jazzowa rozmowa. Aha. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Bywa tak, że Polacy osiągający sukcesy za granicą w kraju bywają nieznani. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku bohaterki, którą za chwilę przedstawi Andrzej Zieliński. Podejrzewamy, że po wydaniu płyty, o której będzie mowa, na tę jazzową artystkę zwrócą się światła reflektorów. Gościem cyklu Jazzowa Rozmowa jest w tym tygodniu perkusistka Dorota Piotrowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dorota Piotrowska to przez bardzo długi czas była nasza osoba w Nowym Jorku. Współpracowała ze śmietanką tamtejszej sceny jazzowej, tam też studiowała kilka miesięcy temu, kilka lat temu nawet chyba już wróciła do Polski i czekaliśmy, długo czekaliśmy na jej płytę, ale to, co ukaże się za chwil kilka, nie tylko warte było czekania, ale też chyba przebiło nasze najśmielsze Oczekiwania. Voices of Human Consciousness, album nagrany przez artystów z sześciu kultur w międzynarodowym składzie, w którym znalazł się m.in. Greg Osby. No właśnie, to może od niego zacznijmy. Jak poznałaś tego wielkiego amerykańskiego saksofonistę? Właśnie podczas tego pobytu w Nowym Jorku? Tak, tak. Scena nowojorska jest bardzo specyficzna i w sumie rządzi się takimi swoimi prawami, ale piękne w niej jest to, że wszyscy ci właśnie w wspaniali, legendarni muzycy przychodzą do tych klubów jazzowych, takich jak Smalls, czy jak Village Vanguard i w pewnym sensie, ponieważ są to tak małe przestrzenie, to tak naprawdę można do nich po prostu podejść, przywitać się, powiedzieć, bardzo podoba mi się to, co pan, pani robi i to jest takie wspaniałe właśnie na tej scenie, że wszyscy gdzieś tam jesteśmy razem i, i w ten sposób też poznałam Grega. I jakoś tak od tamtego czasu spotykaliśmy się to tutaj, w tym klubie, w tym on. Wiem, że gdzieś tam też cały czas obserwował to, co ja robię, wiedział, że jestem z Polski. Potem przyszedł czas, kiedy ja organizowałam warsztat jazzowe w Polsce, New York Jazz Masters. Udało nam się trzy edycje takich wspaniałych warsztatów zorganizować, na które zapraszałam właśnie muzyków amerykańskich do Polski I, i między innymi właśnie Greg był jednym z wykładowców podczas tych warsztatów. I wtedy tak naprawdę trochę jeszcze lepiej się poznaliśmy no i wziął cię pod skrzydła, tak to nazwijmy, tak, do tego stopnia, że powiedzieć. do tego wewnętrznego kręgu cię wpuścił inner in circle. In circle music, dokładnie. To jest wydawnictwo jego, które no, wyda tą płytę jako jedno z dwóch wydawnictw. Tak jest, tak jest. To y, ja już z, z Gregiem miałam rozmowę o, tym, o wydaniu tej płyty jeszcze przed pandemią, jeszcze jak mieszkałam w Nowym Jorku, tak. tak? Okay. <laughs> Natomiast w ogóle to nie było jeszcze mowy o tym, że Greg wziąłby udział w ogóle y, jako muzyk na tej płycie, więc to wszystkie te późniejsze aranżacje i to, co to jakby finalnie jest, to, to się rodziło z czasem w mojej głowie jako taki pomysł tego, co, co to w ogóle ma być. No, to pracowało, dość długo pracowało. To tak jak zupa taka, która tak się powolutku, jak ten rosł, tak dwie godziny, no to tutaj było parę lat. <śmiech> <śmiech> ale, ale tak, ale to był, to był taki pomysł, który potrzebował czasu, żeby naprawdę się tak ułożyć tak jak mówisz, warto było czekać. No, warto było czekać, proszę Państwa, bo to naprawdę mieszanka kultur. Norweska trębaczka, amerykański kontrabasista, libański pianista, kubański perkusjonalista, turecka wokalistka. Mhm. Do tego wszystkiego jeszcze Leszek Możdar tam się tak. <laughs> pojawia, który to wszystko też łączy. Greko, ozbli na, na saksofonach. Rzeczywiście długo to dojrzewało, ale efekt końcowy jest oszałniający. Mhm. Jak to wyglądało? Czy Twoją koncepcję było właśnie to spotkanie, ten melting pot, to spotkanie kultur, czy po prostu to są twoi przyjaciele? To jest taka troszkę mieszanka, dlatego że ja mam też w swoim życiorysie takie epizody niezwiązane z muzyką. Skończyłam też filologię romańską, a potem jeszcze poszłam, zrobiłam studia magisterskie, właściwie po muzyce ze stosunków międzynarodowych miałam troszkę takich romansów, że tak powiem z, ta, z, tą, z, tą, z, z tymi stosunkami międzynarodowymi, na zasadzie takiej, że pracowałam trochę w ONZ-cie, w różnych projektach takich, bardzo ciekawych i mnie zawsze fascynowała te, fascynował ten dialog międzynarodowy. To było dla mnie coś takiego niesamowitego, że ludzie z różnych kultur, z różnych światów spotykają się ze sobą i tworzą coś pięknego. Czy to są jakieś rozmowy o pokoju, czy o, o zmianach klimatycznych, jak tutaj Zapobiec temu czy tam temu, no to, to zawsze było dla mnie takie piękne, że jako ludzkość zawsze wierzyłam w to, że my umiemy rozmawiać ze sobą i współpracować. A chyba muzyka jest takim szczególnym rodzajem tego dialogu, który, w którym nie ma słów, ale właśnie. Chciałam też pokazać, że ten świat, pomimo tej swojej takiej zupełnej różnorodności, nadal jest w stanie ze sobą też rozmawiać muzycznie, właśnie na kanwie jakby tej muzyki jazzowej, która no, jest mi po prostu bliska i stąd, stąd ta płyta. Tak, jest to taka mieszkanka moich przyjaciół, ponieważ Tarek Jamani to jest osoba, którą poznałam już jakieś piętnaście... 15 lat temu, jeszcze w Chroningen studiując, zresztą z Sanem Kalfa również, była moja najlepsza przyjaciółka na studiach. No tam tych przyjaciół na studiach było trochę więcej. Ech, było ich bardzo Teraz dużo, Teraz to jest śmietanka tak. amerykańskiego jazzu. <laughs> tak, a ale... Jasmina Horn, to dobrze pamiętam? Tak, że tam... tak, tak, między innymi również. Jak to, ja... rozmawiałam z Jasmina Horn, to, to pierwsze nazwisko, jakie powiedziała mi właśnie, gdy była we Wrocławiu, chyba zresztą na jazzie na todrą, to Dorota Piotrowska, Dorota Piotrowska studiowaliśmy razem. <laughs> okej. <Okay>. Ale zaciekawiłaśmy mnie <laughs> tak. strasznie tym ONZ-em, Powiedz, jak to jest? Pracowałaś w ONZ i jednocześnie grałaś na perkusji, jak to się da połączyć ze sobą? Trochę tak. To, to był taki czas, kiedy właśnie podczas studiów, właściwie to był taki bardziej staż, tam byłam przez kilka miesięcy, to, to, to nie był długi epizod. Natomiast pracowałam przy misjach pokojowych i faktycznie w tym głównym budynku ONZ-u, w tym sekretariacie, potem jeszcze przez długi czas byłam związana, bo pracowałam przy takiej kampanii na rzecz wyboru kobiety na sekretarza generalnego ONZ. To było przy zeszłych wyborach, więc już jakiś czas temu. Też do tego czasu tak naprawdę na pół etatu pracowałam w takiej organizacji, która nazywa się Air Quality Asia i tam też, no, to wszystko było przy ONZ-cie, przy, przy Banku Światowym i tak dalej, więc taki ciekawy epizod mojego życia. <grystka> Taka druga noga. O. Druga noga, no to ważne, żeby mieć dwie nogi. I tak. <grystka> Ale powiedz mi, bo wydaje mi się, że oddajesz dużo pola swoim przyjaciołom czy z, y, tym osobom, które zaprosiłaś na płytę Voices of Human Consciousness. Oddajesz im głos, podbrzmiewają te echa kultur, z których oni wychodzą, mhm. nawet dosłownie, bo tam pojawiają się instrumenty ludowe, yy, mm -hmm. trębaczka gra na, na takim śrogu z, Cóż to tak, tak. już mogłabyś mi opowiedzieć? Tak, oczywiście. To, to, to jest bardzo, bardzo fascynujący instrument. To znaczy ja w ogóle Hildegun poznałam podczas nagrań z e, Cecil Norby e, jakiś czas temu przy, przy okazji nagrania płyty Sisters in Jazz. Mhm. E, i, I w ogóle samo poznanie Hildegun to było dla mnie niesamowite doświadczenie. Potem usłyszałam, co ona robi na trąbce, a potem jeszcze wyciągnęła ten róg kozi, a, no który właśnie, kozi nazywa się ruk. tak, Bugka Horn. No i to już kompletnie mnie zaczarowała. Ja już wiedziałam, że to jest po prostu muzyk, z którym chciałabym współpracować, choćby nie wiem co. I też właściwie ta koncepcja płyty trochę była po, pod to, że właśnie ja chciałam żeby wyszły wszystkie te smaczki, bo my mamy takie cudowne instrumenty i y, wydaje się w pewnym sensie czasami, że, że one są instrumentami ludowymi, że być może nie da się na nich tak zagrać, że to nie do jazzu, że coś tam, że coś tam. A ja chciałam pokazać, że właśnie nie, że to, to, że to wszystko się... Że to wszystko zabrzmi razem pięknie I, i stąd też, tak jak mówisz, chciałam, żeby to nie były tylko moje kompozycje, tylko w pewnym hmm. sensie to jest dla mnie kolektyw, ten zespół i dlatego mamy kompozycję Tarka Jamaniego, który pochodzi z Libanu. No i to słychać bardzo mocno, bo, bo instrumentu to jest jedna kwestia, ale skalowość tak. to jest druga kwestia, która jest mocno słyszalna. Na tak, tak, tak, punkcie. tak. Tutaj jakby wybraliśmy takie kompozycje, ponieważ no, w przypadku Tarka, on podesłał mi ileś tam tych swoich utworów, które mogłyby wejść na płytę. Ja chciałam, żeby było słychać właśnie, że, że, że, że, że tą jego kulturę w, w w tym nagraniu. Tak samo jak w przypadku Hildegun, która w sumie tak naturalnie przyniosła balladę, która no dla mnie jest takim... Yy, found. Tak, takim pięknym dodatkiem po prostu, gdzie ten bukehorn tak ślicznie yy wychodzi i, i, i właśnie totalnie jakby to są takie dla mnie norweskie yy, fiordy, jak z <grym> tego słucha. <grym> Polecamy państwu płytę, <grym> która ukazuje się 25 kwietnia i koncerty Mhm, tak, zapraszamy na Jazz nad Odrą do Wrocławia. Koncert odbędzie się 25 kwietnia, to jest w sobotę w Firleju o godzinie 23, także można sobie pójść zobaczyć koncerty wcześniejsze w, w klubie IMPART i, i zapraszamy na takie afterparty z nami. No i opowiadałaś mi też przed włączeniem naszych mikrofonów, że szykuje się trasa koncertowa latem i jesienią? Tak, tak. Jesteśmy jeszcze w trakcie rozmów, więc nie będę dokładnie zdradzać, gdzie i kiedy, ale na pewno sierpień i listopad to są takie terminy, kiedy, kiedy w Polsce pogramy. No i zapraszam na moją stronę, tam będę na bieżąco informować o pojawiających się terminach, także Także zapraszamy. No dziękuję ślicznie i życzę miłego słuchania. Dorota Piotrowska i Sound Circle, płyta, na którą długo czekaliśmy, ale jak ustaliliśmy wspólnie, warto było czekać. Voices of Human Consciousness. Oczywiście fragmentem tego albumu będziemy się teraz z Państwem żegnać. Drota Piotrowska była gościem cyklu Jazzowa Rozmowa. Miłego dnia. Miłego dnia Państwu życzę. Pietrowska i jej Dream Team. Skoro wróciła jazzowa rozmowa, to przypomnę Państwu, że poprzednie spotkania w tym cyklu są dostępne na naszej stronie i w serwisach streamingowych. Rekomendacje Profesor Andrzej Szczerski to historyk i krytyk sztuki, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, a także wykładowca i kierownik muzealniczych studiów kuratorskich w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym tygodniu dzieli się na naszej antenie rekomendacjami kulturalnymi. Dziś ostatnia już propozycja. Polecam Państwu płyty i koncerty zespołu krakowskiego, który jest mało znany, rzadko koncertuje, a wykonuje muzykę na najwyższym poziomie. Królewscy Rorantyści to jest zespół churalny męski odtworzony po latach na podstawie zapisów i archiwalnych dokumentów przypominających historię kapeli rorantystów, która śpiewała w Kaplicy Zygmuntowskiej w czasach jagiellońskich. Zresztą komponując te utwory brano pod uwagę też miejsce, gdzie były wykonywane właśnie w Kaplicy Zygmuntowskiej. Do dzisiaj ten zespół koncertuje, wydaje też pojedyncze płyty, czy to we współpracy z kapelą krakowienski, czy samodzielnie pod kierunkiem Stanisława Gałońskiego wykonywane utwory. Jest taki przepiękna ich płyta z muzyką sakralną z katedry na Wawelu. muzyka sakra katedry wawelskiej. Ta płyta jest też dostępna w internecie. To są przede wszystkim utwory nowożytne polskie, gerwazy gorczycki, ale też mniej znani twórcy anonimowe i również średniowieczne wykonania, w tym chyba najpiękniej wykonywana pieśń Gaudemater Polonia. Przypomnienie o tej wielkiej kultury muzyczy czasów jegiellońskich. Na koncertach w Krakowie można ich usłyszeć, czasami też w różnych miejscach w Polsce, ale płyta jest dostępna. Koniecznie polecam. My dziękujemy profesorowi Andrzejowi Szczerskiemu nie tylko za tę dzisiejszą rekomendację, ale za wszystkie poprzednie, cztery. A od poniedziałku, czyli w przyszłym tygodniu polecenia od Anny Gat, co powinno cieszyć miłośników muzyki improwizowanej, muzyki jazzowej. 11 minut pozostało do 8. He caught me whispering to myself, finding somewhere that I can. something that I see in you For someone that you would see in me If nothing is real A ten błogi stan muzyczny będziemy za chwilę kontynuować. Wcześniej kolejne prezenty dla państwa. Mieliśmy bilety na koncert w Krakowie w niedzielę. To teraz mamy dla państwa zaproszenia na koncert w niedzielę w Warszawie. 19 kwietnia, tak, to w niedzielę, rusza nowy cykl koncertowy. Gdzie konkretnie w Warszawie? No, na warszawskiej Woli. A skoro w tej dzielnicy to nazwa tego cyklu e, brzmi... Wolę jazz. No i trudno się nie zgodzić. Jeśli chcą Państwo zobaczyć, jak ta nowa scena jazzowa wygląda przy obozowej 85 w stolicy, to proszę dzwonić 22 645 22 22. Można dzwonić w ciemno, a można dzwonić za 5 sekund, kiedy powiem, kto zagra, zagra. Artur Dudkiewicz i jego trio, usłyszymy repertuar z albumu From Sound to Silence. Artur Dudkiewicz, Michał Barański i Łukasz Żyta, zatem wyśmienity skład na początek tego cyklu Wolę Czes. 22, 645, 22, 22, pierwszy z serii koncertów na Warszawskiej Woli. A teraz sięgamy po płytę, która będzie głównym tematem spotkania z gościem poranka dwójki. O 8.30 zajrzy do nas Aga Kiepuszewska, by podzielić się z Państwem nowym albumem. Jego premiera już dziś, więc możemy i teraz sięgnąć po jedną z kompozycji. Ulotne. Każdą wiosną jesienią rośnie we mnie bogi zachwyt. Każda nowe mam kieszenie, słońce błyska złotym światłem. Już czerwone, żółte liście. Wszystkiego. Dzień mm -hmm.